Opryskiwacze to ten sprzęt, z którym John Deere akurat nie najbardziej się kojarzy, bo najbardziej John Deere'a chyba w większości cenimy zaciągniki, ale warto się przyjrzeć temu opryskiwaczowi, bo jest innowacyjny, przystosowany do rolnictwa precyzyjnego i dodam czysto subiektywnie, jest ładny. Te John Deere'owskie kolory bardzo dobrze się na nim prezentują, no ale przecież nie o kolory nam chodzi, na czym polega jego wyjątkowość. W ofercie John Deere mamy w opryskiwaczach. Uciąganych dwie grupy modelowe, M700 i M900, w zasadzie trzy, bo jeszcze dochodzi R900, czyli w modelach M700 mamy M724, M732 i M740, jest to odpowiednio 2400, 3200 4000 litrów pojemności, w modelach MIR są to e modele M944, M952 i M962. Są to pojemności 4400, 5200 i 6200 litrów. Warto wspomnieć, że jeszcze model R900 jest to model z tak zwanym systemem power spray z dwoma pompami wirowymi o wydajności nawet do 1000 litrów na minutę, także to jest taka Różnica między dużymi modelami. Tutaj na targach mamy opryskiwać M740, czyli największy przedstawiciel modelu M700. E, czym on się charakteryzuje? Może zaczniemy tutaj od zaczepu. Tutaj mamy dyszel skrętny. Może to być zarówno dyszel górny, jak i, jak i dolny. E, sam skręt tego dysza odbywa się na dwóch siłownikach. Jest to bardzo stabilne rozwiązanie. Dalej za cały układ opryskowy odpowiada nam pompa o wydajności 280 litrów na minutę. Jest to pompa tłukowo-membranowa. Opryskiwacz jest też wyposażony w system rolnictwo precyzyjnego. Tutaj przy pomocy monitora Green Star czwartej generacji możemy w pełni dokumentować naszą pracę. Możemy wyłączać sekcję. możemy też aplikować zmienną dawkę. To co rzuca mi się w oczy z tego, miejsca, przy którym stoimy, to jest przyczepiony do opryskiwacza monitor. Monitor oczywiście w kabinie by się tak. znajdował w pracy, natomiast obok monitora ta dźwignia. Co to jest? To jest całe sterowanie opryskiwacza. Tutaj włączamy oprysk, włączamy pompę, rozkładamy, składamy opryskiwacz. Możemy też manualnie wyłączać i włączać sekcję, ale oczywiście odbywa się to zazwyczaj automatycznie. Możemy też manualnie operować dyszlem który też w zasadzie pracuje automatycznie, ale takie funkcje tutaj są. Dodatkowo też zmieniamy tryby pracy takiego opryskiwacza, czy to jest w trybie HMS półautomatycznym, czy w trybie w pełni automatycznym. Blokujemy wahadło. W zasadzie Wszystkie funkcje, którymi zarządzamy opryskiwaczem, znajdują się na tym wygodnym joysticku. Joystick wprawdzie jest wygodny, ale ja się zastanawiam, jak zmieścić go w ciągniku, gdy mamy już kilka wyświetlaczy. Mamy do tego w pełni funkcjonalny prawy podłokietnik. No, wcale tego miejsca nie ma tak zbyt dużo. On no, zazwyczaj jest specjalny spornik i znajduje się on pod prawym podłokietnikiem, same jego wymiary nie są, nie, są, nie są duże, jest dosyć długa rękojeść, także spokojnie możemy w każdej kabinie go zamontować. Niektórzy by powiedzieli, zwłaszcza młodsi, że fajnie by było, żeby to z tego ekranu dotykowo można było sterować, ale pozostańmy przy przyciskach, bo tak chyba jest ergonomiczniej, prawda? Zgadza się, aczkolwiek jeżeli mamy wyposażony ciągnik, na przykład na John Deere'a z joystickiem z Command, Command Pro wszystkie funkcje możemy zaprogramować na tym joysticku, który już się znajduje w traktorze. Jeżeli mamy już dobrze wyposażony traktor, możemy też zaoszczędzić przy zakupie później opryskiwacza, ponieważ możemy go, nie musimy już kupować joysticka czy nawet monitora, który też jest na wyposażeniu traktora. Czyli te wszystkie te funkcje już obsłużą nam komponenty, które są zawarte w traktorze. Skoro już mówimy o pryskaniu, to pamiętać trzeba, że to jest ta czynność, która musi być wykonana bardzo precyzyjnie nie tylko dlatego, że ktoś nam może dać mandat za brak precyzji, ale przede wszystkim dlatego, żeby dać określonej chemii dokładnie tyle, ile my chcemy i mało tego, dokładnie tyle, ile roślina chce. Jakie rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, GPS-u można u Was znaleźć? Przede wszystkim Samą nazwę wskazuje pozycjonowanie, dokumentacja zrobionego zabiegu oraz też możemy implementować do odbiornika mapy zmiennego dawkowania, które sobie wcześniej chociażby w naszym tutaj też prezentowanym centrum operacyjnym możemy przygotować. Możemy to przygotowywać na podstawie mapy plonu, możemy to przygotować na podstawie naszego własnego doświadczenia. Możemy to robić ręcznie, możemy to też robić w pełni automatycznie. Jest oczywiście wyłączanie sekcji. Sam monitor, który znajduje się na wyposażeniu, czy jest to GreenStar 42 40 czy 46, 40, one y, obydwa y, mają możliwość włączania na 255 sekcji. Także y, nieważne ile opryskiwać ma sekcji, on te wszystkie sekcje po prostu obsłuży. obsłuży. Tak. Czyli krótko mówiąc na podstawie mapy, czy to zasobności, czy to plonu, to komputer nam będzie każdą pojedynczą sekcją sterował całkowicie zasobna. Zgadza się. Ale do tego jest potrzebny GPS, y, no bo przecież komputer sam z siebie nie wie, w jakim punkcie y, pola się znajdujemy. No, GPS dokładnością do 15 cm, czyli do jednego rządka zboża, to dzisiaj już standard czy jeszcze nie? Tak, standard, ponieważ we wszystkich opryskiwaczach wyposażonych w odbiornik już mamy też aktywację, tutaj jest premium 1.5 i w tej aktywacji zawiera się właśnie to sygnał SF1, autotrack, czyli już jeżeli mamy nawet chociażby kierownicę elektryczną, też możemy prowadzić automatycznie, równolegle. A ewentualnie, jeśli chcemy, to możemy Robić sobie dokładność większą. Warto? Przy specyficznych uprawach jak najbardziej. No to chyba tylko warzywa. Warzywa, aczkolwiek. Yy... Już uprawy zbożowe, czy, czy uprawy rządowe, polowe też już te większe dokładności cieszą się coraz większą popularnością. Jaką największą dokładność realnie, praktycznie można uzyskać? Tu przy zastosowaniu RTK, czy to tradycyjnego, czy mobilnego jest to plus minus 2 cm. A co to jest mobilne RTK? Różnica między tradycyjnym a mobilnym RTK jest taka, że ten tradycyjnym RTK mamy stację bazową, która zapewnia na ten sygnał korekcyjny, aczkolwiek w rozwiązaniu mobile RTK Tutaj sygnał korekcyjny zapewniany jest poprzez sieć komórkową i poprzez kartę 4G LTE. Czyli mamy po prostu modulik, który dodatkowo współpracuje nam ze zwykłym GSM-em, tak jak do komórki. Zgadza się. Może to być radio przymocowywane do odbiornika, bądź możemy też wykorzystać nasz moduł NTG, który znajduje się w traktorze, czyli to jest tak zwany popularny JD-Link. Dzisiejszy rolnik to już coraz częściej przed monitorem komputera siedzi. My właśnie usiedliśmy sobie przed monitorem Centrum Operacyjnego. Jest to Centrum Operacyjne, czyli narzędzie przygotowane przez John Deera do pełnego cyfrowego zarządzania gospodarstwem. Jest to już w pełni funkcjonalne narzędzie agronomiczne. dostępne dla każdego, ponieważ jest to aplikacja w pełni darmowa. Wchodzimy na stronę mydir.com, zakładamy własne konto i już mamy dostęp do Centrum Operacyjnego. Jeżeli mamy maszyny połączone, tak zwane maszyny z JD-Linkiem, możemy je tutaj też widzieć, możemy widzieć ich lokalizację i raportować parametry ich pracy, ale też możemy gromadzić wszelkiego rodzaju dane agronomiczne z monitorów, które posiadamy w swoim traktorze, chociażby ze wcześniej wspomnianego opryskiwacza. Wszystkie zabiegi możemy tutaj dokumentować. Możemy też dokumentować zabiegi wykonywane przez maszyny zbierające, które będą mówić nam o, o plonie i są to wszystko dane gromadzone na podstawie wykonanych zabiegów z, z monitorów, ale też w niedługim czasie będzie taka funkcjonalność w tym centrum operacyjnym, że będziemy mogli też ręcznie wprowadzać nasze, nasze zabiegi. Czyli to, co tutaj widzimy, to jest czyjeś rzeczywiste gospodarstwo. To jest akurat konto demo naszego dealera i tutaj są, że tak powiem, dane zgromadzone też pewnie od zaprzeźnionych klientów, którzy te dane udostępniają i możemy te dane sobie później analizować i też do potrzeb naukowych, że tak powiem, do potrzeb udoskonalania tego narzędzia możemy je wykorzystywać. Aplikacja daje, jak widzę, spore możliwości analityczne, jeśli chodzi o dane zebrane z pola. Jak najbardziej i te z biegiem czasu, jeżeli tego narzędzia używamy systematycznie, te dane gromadzą nam się i możemy też cofać się do sezonów poprzednich i mieć pełen obraz, jaki był plon w poprzednim roku, jakie dawki nawozów, czy dawki chemii zastosowaliśmy, jakie dało nam to efekty. Możemy porównywać rok do roku na jednym, jednym polu, na jednym kawałku i na przykład jakie zabiegi nam pomogły i, i w których obszarach pola mamy jakieś problemy, mamy mniejsze plony. Tutaj wszystko widzimy na narzędziu, który nazywa się analizator pola. Mamy w kolorkach po prostu pokazane, gdzie lepiej sypało, gdzie gorzej sypało. No i możemy się na tych, że tak powiem, tak zwanych w czarach czerwonych skupić, razem z naszym doradcą agrotechnicznym, opracować jakiś plan, żeby po prostu to pole z biegiem czasu i te raporty z tego pola były jak najbardziej jednolite. Jest to dosyć proste w obsłudze, a równocześnie daje ogromną ilość informacji na temat tego, co rolnik no, powinien wiedzieć, a na oko nie stwierdzi. Zgadza się. Myślę, że to jest narzędzie przyszłościowe, które w nie tak długim czasie będzie, będzie używać większość, większość polskich rolników.